Halo. Kto? No kto tam? No dzwoniliście do mnie? No ja dzwoniłem. No, no i co? Tamten, nie masz kupować kwiatów, ani nie masz kupować y, czelokat. Dlaczego? No bo my mamy. Aha, no to no, ja się później z wami rozliczę. Dobra. No, dobra. No I... to dobra, no to z dziewczyna ją przyjdzie o 19, tak? No, no tam z Kaś... Ale wiesz co, jest sprawa, bo... Y, musimy to kaszkę musimy Kaśkę wkopać trochę. I ze, no. ze względu, że Ty jesteś chora, te sprawy, to powiesz, to po tym całym teatrze powiesz, że, e, e, że jesteś chora i że może nie, jednak nie pójdziecie do miasta, bo się źle czujesz. Te sprawy, i w ogóle, i gorączka, i chrosty, i no. w ogóle. No, i ten, i od. od, od i powiesz, że. odprowadzisz ją na, na ten, na tramwaj tutaj na, do Doklans, a tutaj zaraz koło tych Doklansów, koło tego tramwaju jest, jest, jest ta nasza knajpa, nie? I ten, Aha, no, i, po, no, no. No. i dojdziesz do tego tramwaju i powiesz, a tu jest jakaś knajpa, a to może wejdziemy tutaj chociaż na jednego pomimo tego, że jestem chora, co? Aha, dobra, dobra, no, no super, super, no. no a... Dobra, super, no, no. no bardzo mi się podoba ten pomysł, no. tak właśnie zróbmy. No, dobra, dobra, no to, to dobra. się widzimy no wieczorem. No, ja, ja się z nimi umówiona jestem, na którą dziewiętnastą w tym teatrze, tak? No chyba tak, ja nie wiem jak tam się umawiałyście. No, nie, nie, no... Czyli bardzo dobry no. pomysł, tak zrobimy. Ja będę tam y, wrzucała swoją gadkę odpowiednią. No. Także damy radę. No możesz nawet zasłabnąć te sprawy i wszystko, nie? Że co, że co? Możesz nawet zasłabnąć czy coś, nie? No, no, no, będę, no. będę. Wszystko no. będę to robić, no. no. Dobra, słuchaj, no to, to bardzo do zobaczenia później, słuchaj. Dobra, to Narka, pa. Trzymaj się. Nie tylko dla orłów. Tak pędziłem, że mało sobie nogi nie urwałem, ale jestem. To ja. Filip Dawidzinski, prosto z Irlandii, prosto z Dublina, specjalnie dla państwa. Sexy jeszcze raz próbujemy. Come in, yeah. You sexy motherfucker. Nie tylko dla orłów, trochę inny Radio Głęboko ukryty, ale wyrazisty znak jakiegoś nonsenso. nonsenso. nonsenso. Wiedziałem, że się jedę na tym. Halo, halo, Józek, kurde. Józek, Józek, jesteś tam, słyszysz mnie? Are you? Kurny charakter, Płuc i przewodu pokarmowego. Um, um, um, um, um, um. Nie do uwierzenia, ale to była prawda Bo wszędzie w domu, ale najlepiej dobrze pa! Witajcie! Serdecznie witam, podcast nie tylko dla orów Przed mikrofonem Filip, jedynie słuszny redaktor I cóż, zapraszam dzisiaj na podcast dubliński Zapraszam dzisiaj na podcast urodzinowy Zapraszam dzisiaj na małe spotkanie Na małą niespodziankę W lewej dłoni dzierży mojego Zuma. W prawej dzierżę wielki, ogromny plakat, wielki, ogromny bukiet z 30 różami. E, na ramieniu torba, aparaty, inne różne e, maszyny i fory w środku. No i cóż, e, szaleścimy. Dzisiaj podcast urodzinowy, jak już powiedziałem. Żyjąc na migracji już tyle lat, w zasadzie, no nie wiem kiedy tego słuchacie, jest rok 2011, to w październiku będzie jakieś 7 lat, kiedy jestem już w Irlandii. Wiadomo, kiedy się wyjeżdża z kraju swojego jedynego, macierzystego, zostawia się w zasadzie wszystko. Zostawia się rodziców, zostawia się rodzeństwo, zostawia się dom, jeśli się ma, samochód, jeśli cię ma, ale zostawia się też przyjaciół, dobrych znajomych, kolegów, tych fajniejszych, tych mniej fajnych, ale zostawia się cały, całe zaplecze po prostu wszystkich, wszystkich znajomych. Po lewej, tramwaj, tak zwany luas. Poczekamy, aż przyjedzie. On sobie tutaj hałasuje. Luasy to są takie... Dwie linie są w zasadzie w Dublinie. wiem mówią, że cztery, bo ciągle te linie przedłużają i robią małe odnogi, ale no dwie linie, które w dodatku się nie spotykają. Dziwne, ale tak to w Dublinie tutaj wymyślili. Wracam do przyjaciół, do znajomych, do tych, których zostawiliśmy. No i jeśli człowiek wierzy na migrację, to z czasem, jakby to powiedzieć... Tworzy nową grupę znajomych, nową grupę przyjaciół, to pewnie po jakimś dłuższym czasie. Tworzy całkowicie nowe koleżeństwo, jakby można takie słowa użyć, wokół siebie. Dlatego dzisiaj niosę ten plakat ogromny, niosę te kwiaty, niosę jakieś laurki, niosę prezenty w torbie. Dla Katarzyny, którą na pewno już w podcaście słuchaliście, Katarzyna zwana Czarną Mambą, poznaliśmy się na... Wielkanoc jakieś 4 lata temu, to był 2007 czy 2008 rok. No i towarzyszyła nam dzielnie dziewczyna poprzez podcasty North Experience, Ahear Experience, jeździła z nami po świecie, Portugalia, różne inne amerykańskie występy. Nie zawsze chciała, dała, nie zawsze chciała dać głos, nie zawsze chciała być upubliczniana, ale, ale trochę ją los e, może nie pokarał, chciałem powiedzieć pokarał, ale, ale trochę losy jej się po... Matwały, damsko-męski, nie będziemy tutaj mówić o tym. Ale cóż, jeśli jesteś w nowym kraju, starasz się, jak już wspomniałem, nowych przyjaciół, nowych znajomych znaleźć i pielęgnować te wszystkie zwyczaje. Dzisiaj mam wrażenie pierwszy podcast taki z naszej dzielnicy, Doklancowy, już niedługo drugi czyli domówka w Toklansach. A dzisiaj cóż, zobaczymy kto przyjdzie. Jest zaproszonych jakieś 15 osób. Oczywiście Katarzyna nic nie będzie o tym wiedzieć. Taki dzisiaj spontaniczny podcast. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zobaczymy jak to się skończy. Zobaczymy jak to wszystko będzie się toczyć. A ja, cóż, w lewej, dzier w lewej ręce dzierżę dalej mikrofon. Zobaczymy czy uda się z kimś nagrać coś. I jak to dalej będzie. Dajmy by... Uuuu... Uuuu... dla Na scenę... Na scenę zbudowanych w 1805 roku. I dziękuję za głupkę i gacie Słuchamy podcastu nie tylko dla orów. I dziękuję... Maciej, je, macie jeden ze starszych tutaj e, uczestników imprezy, znajdujemy się już na imprezie. Maciej, chciałem się spytać, nie powiem, nie powiem kiedy miałeś 30 urodziny, ale czy pamiętasz jakieś swoje pierwsze, pierwsze urodziny, kiedy na przykład były takie no takie pierwsze, które pamiętasz. Jak byłeś dzieciak albo nie wiem, dostałeś w skórę, że coś zbiłeś, albo zjadłeś torta urodzinowego, coś pamiętasz? Maciej myśli. Ciągle myśli. E... Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam ostatnich urodzin, także to, to, to, to jest ten, może za dużo wypiłem w tym momencie, ale... Ale z dzieciństwa jakieś pierwsze urodziny. Pierwsze urodziny z dzieciństwa. Ja byłeś grzeczny dzieciak czy niegrzeczny? Ja byłem zawsze grzeczny. Dużo jadłem, co widać. E, raczej nie widać, ale można by było zobaczyć, gdyby było widać. Ale nie, nie, niestety nie pamiętam pierwszych urodzin. Dawno to było. Dawno to było. Macie mało rozmowny, Maciej skupia się na wpisywaniu życzeń nie, nie, nie. na laurkę do laurki Katarzyny. że naprawdę nie jestem sobie w stanie przypomnieć żadnych ciekawych urodzin. Znaczy, znaczy nie to, że nie Nawet było nie żadnych chodzi o, fajnych. O, o, o ciekawe, tylko pierwsze, które sobie jestem w stanie przypomnieć co jest. No. Wiesz no. Pamiętam te urodziny. Skąd jesteś z Polski, z jakiego z miasta? No to tam rzeczywiście można nie tak, pamiętać. Tak, tak, dokładnie. Tak. Dużo wypijesz i już nic nie pamiętasz, że wszyscy, w Warszawie każdy dużo pije, to, tak, to to. Ale ja mówię o takich właśnie dziecięcych czasach. No dobrze, Maciej nie pamięta. W Warszawie to chyba to dzieciństwo takie spaczone jest, stolica i wiadomo, że... Ale wiesz, to, to moje dzieciństwo, to, to, to musi być spaczone, także wiesz. A no nie, no ja tak ogólnie mówię, nie? Wrócimy może do Macieja, jak coś przypomni, Laurka... Pięknie. o, pięknie, dziękujemy to, to jest cała moja, tak wygląda cała moja układ. o, krótko zwięźle Urodziny Katarzyny udało się ściągnąć gości z, z kontynentu, goście nie lada, że tak powiem, goście nie lada, bardzo się cieszymy. Michał, znany jako Michał Driver, kiedyś z nami um, takim samochodem ciemnym z szemranymi szybami, w zasadzie nie, to inaczej było, szemrany samochód z ciemnymi szybami. W którą stronę idziemy, gdzie masz ten? E, idziemy tam. Dobra, to chodźmy tam kawałek i ten. No i przyjechał y, pozbyć się samochodu i przy okazji, y, przyjechał y, poznać jeszcze raz Katarzynę po czterech latach. No nie, cztery, nie, ale dwa. Michał, widzieliśmy się ostatni raz w Brukseli, dwa dziewięć. lata temu, nie niecałe dwa lata temu. To no się... był sierpień 2008. Ja, chyba tak, właśnie. Może nawet. Dziewięć, nie, dziewięć, dziewięć, dziewięć, dziewięć, dziewięć, dziewięć, dziewięć, dziewięć. dziewięć. Chciałem się spytać, e, dzisiaj trochę o przyjaciołach i o znajomych rozmawiamy. E, chciałem się spytać, czy masz już tam w tej Brukseli grupkę tak wspaniałych, miłych, sympatycznych i niedocenionych znajomych jak tutaj. Więc zależy, kto tego będzie słuchał, mm. ale od razu powiem, że nie. Jak moje relacje w Brukseli ograniczają się bardziej... Do żony. Do żony. <laughs> se... Michał od tygodnia, nie wiem, kiedy tego słuchacie, nieważne, w każdym razie Michał już ma żelastwo na palcu. <laughs> Metal tak zwany szlachetny. Tak, bardzo szlachetny. Uszlachetniany. Tak. Zatem e, chciałem się spytać właśnie, jak to jest z tymi przenosinami? Pojechałeś do Belgii, wiadomo, że tam od razu poszedłeś ten tegas. Znaczy się dziewczyny poznałeś i Nie no, dziewczyny już wcześniej. Już no, wcześniej. Tak, no tak, no tak, na dziewczynę wcześniej, nie, ale jakby. I właśnie jak jest z tymi znajomymi, jak to wygląda jak, jak sprawa wygląda, a jest. tak na poważnie teraz jak wygląda znajomi, jak jest budowanie tego całego wszystkiego wiesz, no, klimatu. W Brukseli jesteśmy tylko ze względu na pracę, więc wszyscy nasi znajomy to są z pracy, albo moje, albo ani no i tak naprawdę nie ma, wiesz, wychodzenia na piwo, albo czegoś takiego no czasami się zdarza, no okej okay. no, ale nie jest, to, nie jest to Polonia, nie jest to emigracja, nie ma takich klimatów no ale Ania, kto słuchał podcastów nie tylko dla dawno, Orów, dawno temu wie, że pracuje gdzieś tam w urzędach w Brukseli, czy nie ma jakiejś Polonii, która może inaczej, Polonia może jest, a nie wiem, czy chcecie Polonia, się spotykać, czy nie Polonia chcecie... Polonia jest, ale, ale jakoś nie mamy z nimi. Znaczy, bardzo sobie chwalę polską panią fryzjerkę e, rewelacyjna. E, co tam jeszcze? Polskie sklepy też są, prawda? Podobnie jak, jak, w, jak tutaj jak w Dublinie. Także... Polonia jest, ale jakoś nie mam tak z nią styczności, jak tutaj by to było. No, tutaj troszeczkę. Inaczej jakby, myślę, że to, nie, nie wiem, na pewno chyba nie ma tyle Polonii takiej z przymusu troszeczkę, która wyjechała, mam wrażenie, tutaj do Irlandii. W Brukseli jest to inaczej, mam wrażenie troszeczkę, nie, może nie high life, ale, ale dużo jest urzędników i dużo jest takich spraw bardziej, bardziej pewnie z wyższego szczebla. Dużo jest, wiesz, ale nie zupełnie, bo dużo jest urzędników, to tak, ludzie, którzy przyjeżdżają tam na maksimum 4 lata i, i po prostu na kolejne zmiany. Ale jest też bardzo dużo polskich państw sprzątaczek, fryzjerek. E, Które obsługują też, Polaków, czy obsługują te, ogólnie? Ogólnie. E, dużo jest budowlańców. Podejrzewam, że jest podobnie jak, jak chyba wszędzie w całej Europie. Polacy mają jakieś takie wiesz, fach w rękach, że potrafią wszystko robić. No to coś w tym jest. Coś w tym no jest. coś w tym jest, no. Szkoda, że to towarzystwo nasze tutaj, znaczy może nie szkoda, że się rozpada, ale jakby, nie wiem, mam wrażenie, kiedyś było bardziej takie energetyzujące, teraz troszeczkę, tak mniej więcej od tych dwóch lat, jak się trochę zaczął kryzys w Irlandii, trochę to wszystko jakby troszeczkę siada, aczkolwiek dalej próbujemy to wszystko jakoś tam rozruszowywać. Michał przyjechał po dwóch latach. Coś zmieniło się w Irlandii? E no zmieniło się. Tutaj wokół około Lifi te wszystkie budynki no. pobudowane. Dalej... No ale u nas jest budynek ten, co stał i tak dalej stoi. nie? Stoi wciąż, no. tak? Dźwigi tylko demontują. M50 w końcu no. ma trzy pasy. No. Albo nawet więcej momentami. Mhm. E, i, I... No i co? No kilka rzeczy się zmieniło. No, przede wszystkim chyba się ludzie zmienili. Na lepsze, na gorsze? Chyba na lepsze. W sensie skoro tu są, jeszcze nie wyjechali, to znaczy, że że potrafią sobie radzić z tym, co i co tutaj czeka los. Tak to wygląda. Jak los twój w Belgii? Może pokrótce? Masz jakieś plany konkretne? Zostać tam? Nie zostać? Praca? Wiadomo, powiedziałeś przed chwilą, że trzyma was tam w zasadzie praca. Zasadniczo tak i pewnie po jakichś trzech latach tam wyjedziemy, tylko problem polega na tym, że jeszcze nie wiemy gdzie. Poza tym jeszcze nawet nie wiemy, czy to jest takie wszystko. Ani będzie kontakt? Ko skończy się tak za, za ile? Za no półtora? Nie, za dwa i pół roku. No i, i nie wiemy, nie wiemy, No zobaczymy co, co przyniesie, przyniesie los. Oby przyniósł tylko dobre rzeczy. podcasty tylko dla orów. Rozmawialiśmy z Michałem, zwanym Michał Driver. Człowiek, który woził nas po Irlandii szemranem 525. Słyszałem, że sprzedajesz ten samochód. Sprzedaję, tak. W Belgii Ty, się nie da jeździć. Nie, da się, ale... No, ja ale, idę tutaj, to ale, ale nie, na, nie na dłuższą metę, Aha. więc jeżeli ktoś chce, bardzo polecam. Zna, do znalezienia na Cars Buyer Guide i na CarZone Tanie okazyjnie. Tanie okazyjnie. Dobrze. Może już będzie po ptokach, ale może nie. Czarne szemrane auto. Dobre skóry mam, niewytarte i, i dobrze jechał. Michał, bardzo miło by cię go... było miło było mi cię gościć. Nie również. Dawno się nie widzieliśmy, ale to nie znaczy, że nie mieliśmy o czym gadać. To tyle. na strefa cienia, no powiemy to w podcaście, nie będziemy tacy, 30 urodziny. Chciałem się spytać, czy, no takie trywialne pytanie, czy coś się zmieniło? I czy coś myślisz że zmieni w drugiej połowie twojego życia? Zmieniło się to, że po raz pierwszy mam przyjęcie urodzinowe, którego nigdy w życiu nie... Ostatnio miałam, jak miałam 5 lat. A, ja pytałem o to Macieja, czy Maciej pamięta? Maciej powiedział fakiu, fakiu, fakiu. Czyli znaczy się nie pamiętam. Jakiś nowy język chyba. No. E, no właśnie, ja pamiętam swoje ostatnie, to były piąte urodziny. Miałam wielki czekoladowy tort i dwa kucyki. Hmm. I właśnie ten. A to jest moje drugie przyjęcie urodzinowe, które będę pamiętać. I nic się nie zmieniło: nic, a nic. nic? A nic, a nic, a nic. To znaczy, że co, ale co się nie zmieniło, że dalej masz kucyki? I tort? Nie, nie. nie ma tortu. No, tortu nie mam, ale są czekoladki. Ym, I ten. I, a kucyki nie mam, ale mogę mieć. Aha. No. I jestem Dobry. dalej taka ten. Mało chłopaków jest dzisiaj. Właśnie coś mało, kurczę. Karnawa jest Maciej, ja i, I nikt więcej. No i Michał Driver był. jak? How do you find Michał Driver? Michał Driver nic się nie zmienił, nic absolutnie, oprócz tego, że stracił rozum się ożenił. Tak, tydzień temu Michał się ożenił, o ze, Jezus. Chwilą, ze chwilą z nim rozmawialiśmy i, ten, i, i tak, co wyglądało. No. No. Wrócimy jeszcze do Ciebie, dziękuję. pytanie, ja wiem, że dzisiaj jesteś chora ja wiem, że ja nie mogę mówić Że dzisiaj w ogóle byłaś chora, nie chciałaś iść na imprezę Chciałem Cię spytać, jak to cała niespodzianka wyszła Czy wyszła? Wyszła, bo wyjść musiała Tak, my tutaj z Ewą mieliśmy konspirację Ale ja za bardzo nie wiedziałam, gdzie jest ten bar Więc wiesz, że ściemniałam, improwizowałam Ale powiedziałaś, że jesteś chora, idziesz do domu No tak, powiedziałam, że ja się nie za bardzo czuję Ale mi się śmiać chciało cały czas w tak. sumie ja wiem, to nie było wiarygodne, Ola nie była wiarygodna w tak? ogóle, wiesz, bo wyszliśmy z teatru, ona mówi, że y, wiecie, ja nie bardzo się czuję na siłach, ja tu chora jestem, ja tak patrzę, wiesz, dziewczyna wygląda całkiem normalnie, wiesz, gada do rzeczy, co jest, nie? 1, 90 120 kg no. wagi i jak wygląda tak. źle, nie? Tak, ale no. wiesz, to coś było podejrzane, bo Ewka nas wzięła obydwie podpachy wiesz, jakbyśmy miały uciekać. <laughs> tak, wzięła. Na nas wzięła, Aha. tak, no. tak. No i co? Ja bym widziałam gdzie jest ten bar i mu do trochę trzeba ale tam Ewkę pukam, żeby ona mi mówiła, czy dobrze, ty I jeszcze wiesz, co było śmieszne, bo przeszliśmy przez most tutaj na tą stronę, a Ewka mówi, że no to my cię odprowadzimy, ola, i my sobie z Kasią Luasem wrócimy. A Ewa nigdy raczej tramwajem nie chce jechać, tylko raczej chce iść piechotą, nie? Smyszę, no ciężko co? było yes. wymyślić jakąś śpiewkę, żeby tutaj trafić do tego lokalu, bardzo ciężko. Ja bym wiedziała, że to już coś tam... Czy znaczy ja się, wiesz co... Y ja wiedziałam, że, z, że Mała chce iść na drinka, że chce pójdziemy na drinka, nie? ale nie, znaczy na, na początku, zanim poszliśmy do teatru, to myślałam, że gdzieś tutaj wejdziemy do jakiegoś baba, a tu wow, nie? Ale myślę, idziemy do teatru, o to kulturalnie będzie, nie? A tu proszę. A tu proszę. Baba krzyczy na górę. <grych> tak. Ola, rozmawiałem z Michałem, z tym co wyszedł. A propos znajomych, czy więcej znajomych masz teraz jeszcze w Polsce, czy już więcej tutaj? No wiesz co, no mówiła do dziewczyn, tydzień temu się żegnamy z swoją koleżanką japonką, bo wraca do Japonii, bo powiedziała, że dla niej to jest kraj trzeciego świata. No. no ma rację. Nie, no ma, ma. No. Ona powiedziała, ona już 6 lat była z mężem i ona powiedziała, że dla niej Irlandia jest 20 lat za Anglią, a za Japonią 50. No, ona, ale ona... Za mieszkamy? Co mówisz, Filip? No, pytanie było, czy więcej znajomych masz już tutaj, czy jeszcze no, tam? Filip, no cały czas dużo ludzi wyjeżdża, Dużo moich Brazylijczyków wyjechało, Hiszpanie wyjechali, Kanadyjki wyjechały i Amerykańce wyjechali. No co, no... Nie no, mamy znajomych tutaj, do, tam, wiesz, się nie, nie narzeka, ale dużo ludzi powyjeżdżało ogólnie, no. Koreanka wróciła do siebie i tak jakoś wszyscy... Wszyscy, ale ci, co są na miejscu, też nowy narybek jest! Wschodnie granice, tak. tak. Tak, tak, a niektórzy przyjeżdżają i... Ala ciągle, Ala ciągle wolna, ciągle szuka ciepła. Szczęść. Ja szuka cały dzień i całą noc. Tak. Filip, dzień a... w dzień. Nie Ala tak. ma warunki, miałem, miałem okazję to z chłopkami sprawdzić. Ale pokazywała swoje te zdjęcia. Jakie po... zdjęcia? No i to. Te... No z komugi. Z Komunii. Z, z, z Komunii. O, tak, i pokazywa. <grym> <A> <grym> tak, tak. No i co tam było na tym zdjęciu z Komunii? <grym> no, no, no była taka dziewczyna. Filip, no co, do Playboya się rozbierasz, też będę sam się nie rozebrać. Dobrze, to tyle kończymy. Ale się muszę się śmieje i tak. Ja dziękuję. Julka, pytałem twojego przyszłego męża, yes. pytałem twojego przyszłego męża o moment, e, o moment e, pierwszych urodzin, które pamięta. Pamiętasz jakieś swoje urodziny? Pierwsze, pierwsze, pierwsze? Julka kręci głową, że nie. A jakieś ostatnie swoje, pamiętasz? Też kręci, że nie. E, dobrze, to była Julka. A możesz chociaż burknąć? Burk. to jest Julka. E, siedzimy dzisiaj z Katarzyną. Katarzyna otwiera prezenty. Katarzyna. Lipie, czy pamiętasz jakiś swój prezent, który albo powtarzał się co rok, albo miał jakieś wybitne znaczenie dla Ciebie, albo ukierunkował Twoje nowe cele w życiu? Pre... Ale na urodziny? Tak, koniecznie. E, tak. Ja sobie dzisiaj tym z nosa wyrywałem. <śmiech> Katarzyna dostała taką pensetę ze światłem. Z... Zdezynfekowałem, tak, tak, tak. tak. To drugie to jest e, ta. Z lusterkiem. Pomadka z lusterkiem. Tak. Pokaż. Przecież Daj to lusterko. Bo nie widzę. No, no rzeczywiście. O, no. Ja z sąsiadką muszę pogadać. Ale tutaj był tego czasu pamiętam na sprawdzić. Sąsiadko, moja droga, chciałem się spytać, rozmawiamy dzisiaj o urodzinach. Pytanie miałem jedno takie, czy sąsiadka pamięta jakieś swoje takie pierwsze, pierwsze urodziny, na przykład jak miała 4 albo 5 lat, nie wiem, dostała w skóry albo dostała fajny prezaje. Memorizing something from the past bez coś. Tak. Wiesz co, nie, nie. pamiętam, tak się nie przerywało chyba w domu za bardzo w tamtych czasach. Nie pamiętam nic szczególnego, niestety moje, moje urodziny wypadają tuż przed Bożym Narodzeniem. Więc może dlatego jestem trochę disadvantaged. Ale jak nie pamiętam. pamiętam to tylko moja osiemnastą urodziny, na które niestety została zaproszona na przykład moja chrzestna, moi dziadkowie no i uważam, że to trochę tak nie zawarto na no, moją osiemnastkę powinny być takie dzikie, nie? Aha. O, ja Aby. pamiętam moją osiemnastkę, a to była fatalna impreza. Jedna z gorszych, jakie miałem. <grym> <grym> Czyli osiemnastka. No w sumie tak, nie, nie rozmawialiśmy dzisiaj z nikim o osiemnastce. Ja straciłem głos dzisiaj, nie wiem dlaczego. I Drugie pytanie, chciałem się spytać, z, rozmawiałem o tym z Barnawą dzisiaj. Z Barnawą nie udało mi się nagrać nic, ale gadałem. Trzy, a propos właśnie znajomości, urodzin i tych spraw, taki socjologiczny punkt dzisiaj podejmę trochę. Trzy, jak jesteśmy już tyle, tutaj tyle lat, to czy mamy już tutaj więcej znajomych, czy jeszcze mamy dalej takich znajomych w Polsce, których, nie wiem, pielęgnujemy, z którymi utrzymujemy kontakt, czy Aha. bardziej jesteśmy jeszcze tam zaczepieni, czy jednak budujemy tutaj takie przyjacielsko-kontaktowo-przyjacielskie przyjaźnie tutaj? Aha. A więc w moim przypadku zdecydowanie muszę powiedzieć, że tutaj już mam przyjaciół, grono przyjaciół staram się jednak staram się inwestować właśnie w tych przyjaciół Także jak dzisiaj jedziemy do Kasi, tak strasznie mi się nie chciało wychodzić, ale tak sobie myślę, sąsiadka 30 lat na obczyźnie, no, na wyjeździe. Sama, bez kraju, męża. Tak, to pójdę, nie? Tak, uważam, że bardzo, że to zupełnie jest inaczej niż w Polsce, więc tutaj trzeba jakoś tak dbać bardziej o ludzi. Ja też go organizuję siebie. właśnie, tak dobrze, dobrze powiedziałaś, czy znaczy organizuję. Imprezy takie tam, te popołudniówka w Doklansit i ta dzisiejsza, takie no, organizacja tam... Marna, ale tak, żeby troszkę właśnie się spotkać, bo ostatnio zauważyłem, albo ja nie jestem zapraszana na imprezy, albo się tak troszkę mniej dzieje ostatnio jakoś, nie wiem. Też zauważyłam, mniej niż w ubiegłym roku, wydaje mi się. No. W ubiegłym roku był taki, e, było, było dużo pomysłów właśnie związanych z imprezami, niespodziankami urodzinowych, no. e, urodzinowymi, natomiast w tym roku jakoś mnie już się przejadło i też ludzie słyszałam, że się poparowali wobec tego nie ma właśnie takiej grupy singli, którzy szukają stymulacji, że tak powiem, poza swoim własnym domem. Stymulacje mają w postaci związku. Tak, tak. Ale jakoś nadal, nie wiem, czasami się tam spotykamy na imprezach, jakoś tam, nie wiem, nie powiem, że wariujemy, uchlewamy się na maksa, ale jakoś tam się spotykamy, spotykamy i rozmawiamy z ludźmi na różne tematy i jest w miarę miło. I no. Pomimo tego, że w miarę towarzystwo jest to samo, jakoś tam, nie wiem, jakoś się się kręci. No, kręci się. Ja bardzo sobie cenię właśnie te, te, te znajomości. Właśnie chyba dlatego, że jak pamiętam pierwsze dni, pierwsze lata może właśnie, pierwsze tygodnie, miesiące raczej, jak przyjechałam do Irlandii i właśnie to było bardzo cenne. I zauważyłam, jak szybko ludzie nawiązują znajomości ze sobą i, i właśnie takie... E, taki bliższy kąt, bardziej, bardziej intensywny, jest nawiązowany dużo szybciej, ze względu na to, że tak naprawdę mało jest dookoła. Nikt nie wypełnia tego, tego czasu albo tych, tych potrzeb właśnie. Ani nie ma rodziców, nie ma przyjaciół ze szkoły, z no podwórka, tak. więc trzeba kogoś sobie znaleźć jakby szybko. No ale teraz mamy blipy, google, facebooki i te inne nasze klasy. To tam możemy znajdować przecież przyjaciół, nie? No, pewnie, tak. Aczkolwiek ja ze swojej mądrości powiem, że czym więcej ludzie znajdują przyjaciół, takich w internecie, tym bardziej chyba są samotni. No. Tak mam wrażenie takie. Ja chyba nigdy nie znalazłam sobie nikogo na internecie, także ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Dobrze jest odświeżyć e, e, swoje znajomości. Ja odświeżam swoje znajomości z moją przyjaciółką z liceum, która mieszka teraz w Stanach. Jak byłam w Stanach, to ona przyjechała, przyjechała z Chicago do Postonu, żeby mnie odwiedzić. Więc to było bardzo fajne. Moją kuzynkę w Nowym Jorku... Ale znacie wiedziała. się z tą koleżanką gdzieś tam z twoich rejonów domowych? No tak, no. W, w, w, liceum, z, Aha. Aha, z, w liceum, liceum z nią byłam. A mojej kuzynki tak naprawdę aż tak bardzo nie znałam. Ona mieszka w, w Nowym Jorku, ale też jest jakby świeża Aha. w Nowym Jorku. Więc bardzo chciała, żeby ktoś przyjechał, kto kogo ona zna, albo bardziej z kim ma jakieś tam konekcje. Aha. Więc to jest takie... Takie tak. szukanie więzi, nie? Tak, tak kończymy 30 urodziny Katarzyny S. Nie wiem jak było, jak było, tak było. Zawsze warto się spotkać, pogadać. Katarzyna zamieniła się w kocicę. Yy, tak jak ty zresztą. Ty jesteś zwolenniczką, ulubienicą kotów. Katarzyna też od niedawna. Yy, jeszcze Agnieszka trzecie miała być, ale słyszeliśmy, że, że... Nie powiemy dlaczego, nie przyszła. Ale słyszeliśmy, że Te coś stąd.. Tu... No to zaraz poza poz, poz anteną. <laughs> W każdym razie, tak to jest, 30 lat. Niektórzy kończą, niektórzy kończą 10 lat więcej za jakiś czas, no ale czas nieubłaganie pędzi do przodu. Czas kończyć podcast, to tyle. Dziękujemy, zbliżamy się do domu, do klęc. Ulica. Oj, Filip, Filip, coś ty znowu wymyślił.